Witam w tym, witam w kolejnym odcinku Tyflu podcastu Przed mikrofonem Adrian Potrzebowski w tym odcinku będziemy mówić o nowej wersji Klango Playera, programu, który, który już był, który już był omawiany w tym, w tym podcaście. Jeden odcinek mówi o tym. Przedstawia, ten program przedstawia jeszcze bitomek, ale to jest starsza wersja. A ja nagrywam mój podcast, ponieważ niedawno pojawiła się nowa wersja Klango 3. To nie jest jeszcze oficjalna wersja, to jest dopiero jak to się po angielsku mówi public beta, czyli beta publiczna. Właśnie. To jest beta publiczna, którą mogą sobie pobrać i zainstalować wszyscy użytkownicy Klango Player. Więc właśnie, jeżeli coś się pojawia, to albo coś jest nowego poprawionego, albo coś jest dodane. Tak jest i w, i w przypadku tej nowej wersji Klango. A mianowicie, yy, najważniejsza zmiana to chyba dodanie dwóch nowych programów, według mnie przynajmniej, dla mnie. dodano nowy program, nowe programy dwa. Yy, Klango Chat. Jeszcze nawet tylko po angielsku, ale może niedługo, mamy nadzieję, będzie po polsku. Klango i Klango Typist. Mistrz klawiatury, inaczej, taki. Tylko, że udźwiękowiony. w tym podcaście poka pokażę Wam te programy w miarę moich możliwości, bo ich do końca jeszcze nie znam. I gier żadnych nie ma nowych, ale są te same, na przykład te popularne skeet, long jump, czyli skok w dal dice poker i, e, i te różne e, właśnie i teraz właśnie uruchomimy tę nową wersję klango wciskamy enter i właśnie jest tutaj nowy schemat dźwiękowy klango i też także nowy dźwięk uruchamiania. Mam nadzieję, że ci, którzy już korzystali z starszych wersji tego programu, znają jaki był dźwięk. Przypomnę tylko tym może, którzy jeszcze nie znają. To jest taki był taki dźwięk pykania. A teraz jest proszę państwu, proszę bardzo zobaczyć jaki dźwięk. Klam. 1 Witaj. Dobrze. Eee, właśnie syntezator e speak nam powiedział, że mamy nowe wiadomości i ile ich jest. W tym przypadku jeden. Może zobaczymy, jaka to wiadomość. Meł. nowa by. Nowa. Klangomrobes. Johannem Invited to informatyka na dowództwo. Piter 9500 Ma. Właśnie. I you are being the invited to group informatyka. Właśnie, Zostanę zaproszony do grupy informatyka. Ale o co chodzi z tymi grupami, to ja jeszcze wyjaśnię. Teraz właśnie muszę powiedzieć, że zmienił się jeszcze zmienił się interfejs nowego programu. Nie wiem, czy już Wam to mówiłem. Blogi teraz, uwaga, blogi są prowadzone na Wordpressie. Wcześniej były inaczej. Wszystko, tak naprawdę wszystko się zmieniło. Więc może zaczniemy od głównego menu Klango. Opcje się nie zmieniły, są jak zawsze. Media Klango Network Trud to media Media Trud M, kliki Trud F, programy Trud P, ustanienia Trud E, powod Trud H, No i to wszystko. Ale zmieniły się trochę opisy tych funkcji. Proszę pozwolić. Podwójne network. K to jest serce klango, ludzie, prywatne wiadomości, fora, blogi, grupy i znacznie więcej. Kropka, kropka. Media. Tk, m. Otwarty katalog mediów, radia internetowe, podcasty, filmy z YouTube, książki do słuchania. Kliki. Tutaj możesz otwierać kliki z tego komputera. Programy skrup E uruchamiania i pobierania programów tango, panama, nauta, praca, ustawienia, skrót S. Tutaj możesz zmienić język. Oprawę centrową, głos syntezatora i jego prędkość. Pomoc skrót H. Dodatkowe informacje o programie. Masz z nim problem? Zadaj pytania, a to robi. Wyjście. No i wyjście. Zaczniemy może od pierwszej opcji, jaką jest Post Media, klando, Network, tkrut. Klango Network. Naturalnie, tak prawie nic się nie zmieniło. Wszystkie opcje są prawie te same, ale jest parę drobnych, no może, ale zauważalnych drobiazgów. Odbieramy to menu i się na By prawo lewo. Wiadomości, tryb M. Pisania i odbierania Twoich prywatnych wiadomości. Właśnie. Tutaj już menu z wiadomościami. Można wysyłać, odbierać. E, tego menu nie będziemy otwierać. tam są takie opcje. Odebrane, wysłane i, i napisz wiadomość, weź ci wiadomość. Dobrze, bierzemy następną opcję. Blogit.b. Tutaj możesz edytować swoją własną stronę internetową, czytać i komentować blogi innych użytkowników, kropka, kropka. Właśnie, tutaj trochę się zmieniło. Mianowicie, wygląd tego bloga, tych blogów. Wciskamy enter, żeby otworzyć. Klamro Lobby. Kolekcja jest Mój blok. Właśnie. Kiedyś takiego czegoś nie było. Otwieramy. Ostatnio artykuł mój blok. E, mój Ostatni Najczęściej, Najczęściej Znajdź blog. Znajdź blog. Znajdź o moim manem lobi. Najciekliwszy artykuł o moim manem mój e, były takie opcje, ale było trochę inaczej, to już ułożone. Ci, co korzystali już z Klango, na pewno to zauważyli. Otwieramy opcję Mój Blog. Drogi. O, właśnie! Strony. Yy, tutaj można na przykład takie strony robić. Yy, na przykład coś o mnie, moja pierwsza strona jest utworzona. Yy, dokładnie nie wiem, do czego to służy. Może ci, co się znają bardziej, yy, yy, mogą Państwo to wytłumaczyć. No dobrze, idziemy dalej. Wszystkie wpisy. Tak, tu są wszystkie wpisy. To jest bloga. Idziemy dalej. Aha, może zajrzymy do tych wszystkich wpisów. Nowe klan do 3, komentarze 0. Właśnie, tu są moje wpisy. do Jez, yes, komentarze, zaczął cienia roczów w szkole podstawowej. Ostatnia wycieczka, klasowa przen, zaczął cienia roczów. Nowy syn, nowy syn. I tak dalej. Wybór loblogi blog, Tak dobrze jeszcze raz mój blog ClangroVogi ostatnio aktualizowane microbloki nie, nie, przepraszam nieco Rybó Blogi Chąd małe blok dobrze już powracamy do mojego bloga Zdrody Wasze strony Wszystkie, wszystkie wpisy. wpisy ostatnio aktualizowane wpisy Akt, ostatnio aktualizowane wpisy czyli że y, aktualizowane wpisy to znaczy no, może edytowane właśnie Czy, no, dodawano jakiś, jakiś fragment Idziemy dalej Najczęściej komentowane wpisy Właśnie, dodano taki tutaj nowy element Można każdy wpis skomentować Skomentować właśnie Każdy użytkownik, który czyta tego bloga może taki wpis skomentować I napisać, co oni myśli albo jakieś opinie bo na pewno wszyscy wiedzą. Idziemy dalej. Uncategorized. Um, Uncategorized. czyli e, wpisy, które nie zostały umieszczone e, w jakichś określonych kategoriach. To też nowa funkcja. Idziemy dalej. Kategoria. Klango Player. Właśnie. Założyłem sobie kategorię Klango Player, w której będę umieszczać wszystkie wpisy na temat... Na temat Klango Playera, nowości, aktualizacji itp. Idziemy dalej. Polecane linki. Polecane linki. Eee, tam na razie nic nie ma. Zobaczymy, co tutaj jest. Wordpress.com.htp.w//wordpress.com. Aha, polecane linki, jakie mogą być? Wordpress.com.htw. Aha, polecane linki, na przykład do stron internetowych. Polecane linki. To pójdziemy dalej. Moderacja. Moderacja. Yy, czyli, że można moderować w posty, Zobaczmy, pfu, Przepraszamy, wpisy. przepraszam, wpisy na, na, na blogu. Zobaczymy. W oczekiwaniu na komentarze, zero. Właśnie, w oczekiwaniu na komentarze, zero. Spam zero. Spam zero. Spam Spam Spam zero. Moderacja. I się, idziemy dalej. Ustawienia mojego bloga. To już można było widzieć w starym klangu. Czyli opis bloga, strona internetowa bloga, nagłówek bloga i tak dalej. Chyba już nic nie ma, zobaczymy? Usuń blog. Nie, jest jeszcze Usuń blog. Nie pamiętam, czy w Starym klangu była taka opcja, ale chyba nie. Usuń blog, to można było wpisy usuwać, ale nie było opcji usun bloga. Usuń blog. I to są już wszystkie opcje z, z podmenu pod blogi. Idziemy dalej. Aha, jeszcze wróćmy do tych blogów. Państwo mogą się, możecie się z nami, z nimi zapoznać, ściągając właśnie tę nową wersję Klango. Mój blog. Klango blogi. KlamiShield. Wybór blogi. Forum. Yy, forum, nic się nie zmienia. Grupy, grupie. Twórz grupę na Klango i zaprosz do miej swoich znajomych. To jest bardzo ważna nowość. W obecnej becie publicznej, w oficjalnej wersji Klango Player Grupy. Cóż to, cóż to są takiego grupy? E, tak jak nam powiedział syntezator, można założyć grupę i zaprosić do, sw do niej swoich znajomych. Na przykład.. Hmm, no jak tu powiedzieć? Można założyć sobie grupę na przykład fannie Harry'ego Pottera. Jest taka grupa aktualnie. E, I tam można pisać wszystko o Harry Potterze i postaciach występujących, na przykład e, fani Gwiezdnych Wojen. No, różne są grupy. E, moja grupa nazywa się Grupa Informatyczna. E, e, I zachęcam e, każdego, kto by tylko chciał do niej e, że zostać w niej członkiem, żeby pisano do mnie na wiadomości prywatne. Mój nick to Syntezator. Dobrze, to otworzymy to pod menu grupy. To menu grupy. Wybór prawo-lewo. Grupy, do których należy. Tak. Tutaj właśnie jest interesująca rzecz. Grupy, do których należy użytkownik Klango. Yy, właśnie. W tym, tym yy, rozwijanym liście są grupy, do których yy, zapisał się dany użytkownik Klango. Pójdziemy dalej. Albo nie, otworzymy to pod menu i zobaczymy, co tam jest ciekawego. Momencik. Do... To są właśnie wszystkie grupy, do których ja należę. Jest ich? Zobaczymy. Dziewięć. Dziewięć. Yy, w paru grupach jestem oczekującym i w paru adminem, czyli administratorem. Idziemy dalej. Tutaj nie będziemy czytać my ich grup. No dobrze, parę. Męcowe to plan 3, mój status. 648. Tak. Welcome in Klango 3, mój status członek, jestem członkiem grupy Witamy w Klango 3. I nawet na koniec jest usłyszeliśmy, że jest 640... Męcowe to Klango 3, mój status członek 648. 646... 648 członków jest w tej grupie. Miękocjanici, mój status członek 22. Dobrze. Wycofamy się już. Hmm. następna opcja, Szukanie grup. Czyli na przykład można wpisać nazwę jakiejś grupy. I ona się wyświetla. Spróbujemy wyszukać mojej grupy. Czego szuka? Linia Wpisujemy. Mój. F. Grupa. Grupa. Informatyczna. informatyczna. Wciskamy Enter. Czego szukasz? Grupa procent informatyczna. Kolekcja druga W. Najnowsze grupy. Najpopularniejsze grupy według języka. Tak. Wszystkie grupy. Wszyst... Wszystkie grupy. Wciskamy Enter. Kolekcja, mie, kolekcja. E, Wszystkie mm, coś nie kolekcji. Wszystkie grupy. Najpopularniejsze grupy. Wybór plotworu grupy. Wybór przystrych stwórz do szukania grup. Kiego? p u p -s. Grupa. Grupa, in Grupa. Informa-tyczna. Kiego szukasz? się grupy. Komencik. Grupa Grupa informatyczna. Mól status admin 12. Właśnie, i znaleźliśmy moją grupę, otworzymy ją dla przykładów. Grupa, grupa informatyczna, kolekcja, bu, bu. informacja o grupie. Tak, informacja o grupie. Tam znajduje się opis grupy, założyciel, data założenia, strona internetowa. Przeczytamy sobie info o mojej grupie. Informacja o grupie, grupa informatyczna, tekst, nazwa, grupa informatyczna, opis. Ta grupa jest dla tych użytkowników, którzy będą chcieli rozmawiać o rzeczach informatycznych. Założyciel. Syntezator. Data utworzenia. 20907049032. Typ. Tylko na zaproszenie. Członkownie. 12. Forum. Tak. Typ forum. Ukryte. Http 66 informatyka 1344 Tak, właśnie. Tu chodzi o to, że... A, o co właściwie chodzi? Aha. Na pewno zastanawia Państwo ta, infor zastanawia was ta informacja... tylko na zaproszenie, że grupa jest tylko na zaproszenie, że administrator może wysłać zaproszenie do użytkownika Klangu. Jest, jest parę rodzajów grup. Ale nie będziemy ich tutaj y, opisywać, bo każdy użytkownik może je sobie sam zobaczyć. Hmm, grupa. Pójdziemy dalej. Grupa. Mich, my, my, my, my, my. Y, to już było wszystko z tych grup. Aha, jeszcze nie powiedziałem, że każda grupa ma swoje forum. Że forum może być tylko do czytu, dla tych użytkowników, którzy nie są w grupie, nie są jej członkami, przepraszam. Tak, by może być ukryte dla tych, którzy nie są członkami, ale widoczne dla tych, którzy są członkami. I może być, i. i, i może być, że ma być dostępne dla wszystkich. To jest też opcja dostępna. Idziemy dalej. Lopi, próby, notatki. Notatki. O... notatki. Tutaj możesz pisać i czytać notatki oraz editować je wspólnie ze znajomymi. To już jest stara opcja na pewno Nie wie. idziemy dalej. Co nowego? Trub. Wy sprawdźcie czekacie. Co z nowego. Programy. wiadomości prywatne. Nowości media. Moje kontakty. Trud, C. Lista Twoich znajomych. Społeczność Clando. Trud, K. Tysiące ludzi korzysta z klandro. Tak. Tutaj też się pojawiły nowe opcje. Wejdziemy. Wybór Prawo lewo. Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów. O właśnie! Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów. To jest nowa opcja, której w starszych wersjach Klango Playera nie było. Jak sama nazwa wskazuje, jest to lista użytkowników, którzy dodali nas do swoich kontaktów. Idziemy na następną opcję. To jest online linę, O, lista osób, które są w tej chwili zalogowane. To już jest stara opcja, idziemy dalej. Szukanie osób, s F, szukaj znajomych. To też stara, idziemy dalej. Szukanie osób po geolokacjach, wkrót G. Tak. Ym, geolokacje, czyli gdzie się to, ktoś znajduje, to też jest ym, opcja, tyra była już w starszych wersjach Klango. Następna. Kada starszy wkrót F, użytkownicy, którzy odkrywają ważne role w społeczności Klango. Właśnie. I tu jest lista użytkowników, którzy odgrywają jakieś ważne role w społeczności Klango, na przykład moderatorzy forum, translatorzy, czy tłumacze na wersje językowych Klango, administratorzy, deweloperzy i tak dalej. I idziemy dalej. Jowi lista z L, lista 100 ostatnio zarejestrowanych użytkowników. Jowi I to już jest wszystko. I widzimy teraz użytkownicy. Moje geolokacje, grób L, pokaż innym, skąd jesteś. Y, idziemy dalej. Hmm. To już tak, moje geolokacje dalej. Publiczne ankiety, sondaże i głosowania. Grób W, Głosów ankieta, sondaże i głosowania. To opcja już była, ale pod nazwą... E, Jak nazywała? Już nie powiem dokładnie, ale już była, więc jej nie trzeba tłumaczyć. Idziemy dalej. Promptery, promptery, czyli instrukcje tworzone przez użytkowników, kropka, kropka. Właśnie. To jest nowa opcja, która została dodana dopiero w tej wersji. Prompter, czyli, czyli instrukcja otworzona przez użytkowników, na przykład jak coś zrobić. Więcej info można znaleźć na forum. Idziemy dalej. Moje konto, krót A, zarządzanie własnym kątem Klando. Tak. Moje... To też jest bardzo ważna opcja. To już było od początku istnienia tej aplikacji, ale dodano całkiem sporo różnych nowych opcji. I będziemy je po kolei omawiać. Idziemy, otwieramy to pod, to pod menu. Wybór prawo-lewo. Moje ustawienia, krót S. Moje ustawienia, czyli moje ustawienia konta. Zobaczymy. Twój profil, odnudasz. Adres e-mail, linia edycji. Potrzebowski, mama, Dobrze. To jest adres e-mail i właśnie idziemy dalej. Pomiadomienia e-mailowe o prywatnych wiadomościach. Bur. Tak. Nie. Idziemy dalej. E, czyli to jest też nowa opcja, że powiadomienie e-mailem o nowych wiadomościach prywatnych. Zaznaczyłem, wybrałem mnie i przechodzimy tabulatorem do następnego pola formularza. Imię, linia edycji Adrian. Tak. Tu jest imię Adrian, wpisałem. Idziemy dalej. Nazwisko, linia edycji Boczebowski. Tak. Tu jest nazwisko, dalej. Wiek, linia edycji 13. Tak. Tu jest mój wiek. Mam 13 lat, idziemy dalej. Państwo, kolekcja Bukabuk. Poland. Hmm. Polska hmm. Miasto, linia edycji Szczecin Tak, miasto Polska. Kod pocztowy, linia edycji Kodu pocztowego nie mam i nie zamierzam go wpisywać Przechodzimy dalej Język, kolekcja, dupa, dupa, Tak, język polski Kilka słów osobia. sobie Wizytówka, kolek edycji 16 Zwitam Mam na linii Adrian i urodziłem się w roku 1996. Jestem niewidomy. Z tym, chęcią będę odczytywał wiadomości innych użytkowników, którzy będą chcieli ze mną porozmawiać. Pozdrawiam. Właśnie. To już jest stare. Idziemy dalej. Zobaczmy, co jeszcze jest nowego, może? Ukryj moją obecność w Somlinie. Kolekcja Bucha Nie. Nie. Tak, tak. Nie. Zatwierdź formularz. Wciskamy zatwierdź formularz. Full Twój profil został Adrian, Klawisza LP otwiera menu Dobrze Podrób do Clango yy, Shift I kończymy Znaczy i, i przejdziemy zaraz do Do następnego podmenu w klango. Eee tak W tej części Nie przejdziemy do, do następnego menu w klango playerze Zrobimy to w następnej części To do usłyszenia w następnej części. Do widzenia i żegnam się już z Wami.